Hmm usłyszał w uchu cichy głosik. Trudne, bardzo trudne. Mnóstwo odwagi, tak. Umysł też dość tęgi. To prawdziwy talent. Och, na Boga, tak. I zdrowe pragnienie sprawdzenia się. Tak to bardzo, bardzo interesujące. Więc gdzie go mam przydzielić? Harry chwycił mocno za krawędzie stołka i pomyślał, tylko nie do sliterinu, tylko nie do sliterinu, A, do Slytherinu, odezwał się Głosik. Jesteś pewny? Możesz być kimś wielkim. Tak, to wszystko jest tu w twojej głowie, a Slytherin na pewno pomoże ci w osiągnięciu wielkości. Nie? No dobrze, skoro jesteś pewny, niech będzie Gryffindor. To ostatnie słowo. Tiara wrzasnęła na całą salę. Zdjął ją i na trzęsących się nogach ruszył ku stołowi Gryffindoru. Czuł taką ulgę, że został wybrany i nie trafił do Slytherinu, że prawie do niego nie docierały najgłośniejsze jak dotąd wiwaty. Percy prefekt wstał i uścisnął mu serdecznie rękę, a bliźniacy ryczeli mamy Pottera, mamy Pottera. Teraz Harry usiadł naprzeciw ducha w trykocie. Duch poklepał go po ramieniu, co Harry odczuł tak, jakby zanurzył ramię w wiaderku z lodowatą wodą. Dopiero teraz zobaczył dokładnie stół prezydialny. Na samym końcu najbliżej niego siedział Hagrid, który spojrzał na niego i uniósł kciuk do góry. Harry wyszczerzył do niego zęby, a po środku, na wielkim złotym krześle z oparciami, Siedział sam Dumbledore Harry poznał go natychmiast Bo przecież dobrze się przyjrzał Jego żywej podobiznie Na karcie z czekoladowej żaby Srebrne włosy Dumbledora Płonęły jasnym blaskiem W mrocznej sali Lśniły tak tylko te włosy I duchy Zobaczył też profesora Quirella Owego nerwowego młodzieńca Z dziurawego kotła Wyglądał bardzo osobliwie W wielkim, purpurowym turbacie. Panie. Jeszcze tylko cztery osoby nie miały przydziału. Thomas Dean, ciemnoskóry chłopiec, wyższy nawet od Rona, usiadł przy stole Gryffindoru obok Harego. Terpien Liza trafiła do Ravenclaw, a potem nadeszła kolej na Rona, który już nie był po prostu blady, ale bladozielony. Harry skrzyżował palce pod stołem, a w chwilę później Tiara oznajmiła donośnym głosem: Gryffindor! Do Obra robota, ron wspaniale, pochwalił go wspaniałomyślnie Percy Wesley, kiedy zabini Blaise został przydzielony do Sliterinu. Profesor McGonagall zwinęła pergamin i zabrała tiarę przydziału. Harry popatrzył na swój pusty, złoty talerz. Dopiero teraz uświadomił sobie, jak bardzo jest głodny. Paszteciki dyniowe należały już do zamierzchłej przeszłości. Teraz powstał Albus Dumbledore. Rozłożył szeroko ramiona, twarz miał rozpromienioną, jakby nic nie mogło go tak ucieszyć, jak widok wszystkich uczniów. Witajcie, powiedział. Witajcie w nowym roku szkolnym w Hogwarcie. Zanim rozpoczniemy nasz bankiet, chciałbym wam powiedzieć kilka słów. A oto one. Głupol, mazgaj, śmieć, obsów, dziękuję wam. I usiadł. Rozległy się oklaski i wiwaty. Chary nie wiedział, czy się śmiać, czy zachować powagę. Czy on jest trochę, no wiesz, stuknięty? Zapytał niepewnym tonem Persiego. Stuknięty? Powtórzył beztrosko Persi. To geniusz, największy czarodziej na świecie, ale fakt ma lekkiego świra. Podać ci ziemniaczki, Harry? Harry otworzył usta. Półmiski pełne były najróżniejszych potraw. Jeszcze nigdy nie widział tylu różnych rzeczy na jednym stole. Bewsztyki, pieczone kurczęta, kotlety schabowe i jagnięce, kiełbaski, bekony, steki, ziemniaki gotowane i pieczone, frytki, pudding, yorkshire z marchewka, sosy, ketchup i nie wiedzieć czemu miętówki. Darslejowie Harego nie głodzili, ale też nigdy nie pozwalali mu najeść się dosyta. Dadlej zawsze zjadał to, na co Harry miał akurat ochotę, choćby miało mu się zrobić niedobrze. Harry napełnił, więc talerz wszystkim po trochu, prócz miętówek, i zaczął jeść. Wszystko było naprawdę wspaniałe. Wygląda całkiem apetycznie, powiedział duch w kryzie, przyglądając się, jak chary odcina kawałek soczystego steku. Nie możesz? Nie jadłem od prawie czterystu lat, odpowiedział duch. Nam to niepotrzebne, choć oczywiście trochę się za tym tęskni. Ale chyba jeszcze się nie przedstawiłem. Sir Nicolas de Mimsy Parpington do usług. Duch rezydent wieży Gryffindoru. Wiem, kim jesteś, zawołał nagle Ron. Moi bracia opowiadali mi o tobie. Jesteś pra Prawie bezgłowym nikiem. Wolałbym, żeby zwracano się do mnie ser Nicolas de Mimsy. Zaczął duch, ale przerwał mu Sejmus Finningen, chłopiec o piaskowych włosach. Prawie bez głowy? Jak można być prawie bezgłowym? Ser Nikolas zrobił bardzo urażoną minę. Można, o tak, powiedział ze złością, złapał się za lewe ucho, pociągnął i głowa przechyliła się na bok i spoczęła na ramieniu, jakby była na zawiasach. Ktoś najwidoczniej próbował odciąć ser Nikolasowi głowę, ale brakowało mu wprawy i nie zrobił tego dokładnie. Prawie bez głowy Nik popatrzył z zadowoleniem na ich zdumione twarze i umieścił sobie głowę z powrotem na karku, odkaszlną i rzekł. <śmiech> A więc, nowi gry. Tyfonii. żywię nadzieję, że pomożecie nam zdobyć mistrzostwo domów w tym roku. Jeszcze nigdy nie utraciliśmy pucharu, aż na tak długo. Ślizgoni, tak nazywamy mieszkańców Sliterynu, zdobyli go już sześć lat temu i dotąd nie oddali. Krwawy baron puszy się tak, że trudno z nim wytrzymać. Baron rezyduje w Sliterynie, rzecz jasna. Harry spojrzał na stół ślizgonów i zobaczył siedzącego przy nim straszliwego ducha z pustymi, bladymi oczami i ponurą twarzą w szatach zbryzganych srebrną krwią. Siedział na prawo od Malfoja, który, jak Harry stwierdził z zadowoleniem, nie wyglądał na zachwyconego tym sąsiedztwem. — Dlaczego jest taki zakrwawiony? — zapytał z ciekawością Seamus. — Nigdy go o to nie pytałem — odpowiedział prawie. Prawie bez głowy nik. Kiedy wszyscy najedli się do syta resztki po prostu znikły z talerzy, które znowu zalśniły czystością. W chwilę później pojawiły się desery. Bloki lodów we wszystkich smakach, jakie można sobie było wymyślić. Strucle jabłkowe, ciastka z owocami polane syropem, polane czekoladą, eklerki, pączki nadziewane konfiturą, biszkopty z kremem, truskawki, marmolatki, ryżowy budyń. Harry nałożył sobie wielkie ciastko z owocami i syropem, a tym czasem rozmowa zeszła na koligacje rodzinne. Ja jestem pół na pół, powiedział Seamus. Tata jest Mugolem, mama dopiero po ślubie powiedziała mu, że jest czarownicą. Trochę nim to wstrząsnęło. Wszyscy wybuchnęli śmiechem. A ty, Neivil? zapytał Ron. Mnie wychowała babcia, która jest czarodziejką, ale rodzina bardzo długo uważała mnie za kompletnego Mugola. Stryjek Algi wciąż próbował mnie provokować, żebym się ujawnił z czarami. Raz nawet zepchnął mnie do morza z końca mola w Blackpool. Mało brakowało, abym się utopił, ale nic się nie stało. Dopiero jak miałem 8 lat, stryjek przyszedł do nas na obiad, złapał mnie za kostki u nóg i wywiesił za okno, a tu babcia go pyta, czy nie zjadłby bezy. No więc mnie puścił, bo bardzo lubił bezy, a ja spadłem do ogrodu, odbiłem się od ziemi jak piłka i znowu spadłem na drogę. Ale była uciecha, babcia aż się popłaka — Tak się cieszyła. — Żebyście widzieli ich miny, jak dostałem list, bo przedtem się bali, że nie jestem dostatecznie magiczny. Stryjek Aldzi tak był zadowolony, że od razu kupił mi ropuchę. Percy, Wesley i Hermiona rozmawiali o nauce. — Harry! — który robił się coraz bardziej senny, spojrzał na stół prezydialny. Hagrid pociągnął zdrowo z pucharu. Profesor McGonagall rozmawiała z profesorem Dumbledorem. Profesor Quirrell w swoim absurdalnym turbanie rozmawiał z jakimś nauczycielem o tłustych, czarnych włosach, haczykowatym nosie i ziemistej cerze. Nagle ów nauczyciel spojrzał ponad turbanem Quirrella prosto w oczy Harego, a ten poczuł ostry, piekący ból w czole, jakby go ktoś Trafił końcem rozgrzanego pogrzebacza u krzyknął Harry I złapał się za głowę Co ci jest? Zapytał Persy. Nic Ból minął równie szybko Jak się pojawił Trudniej było otrząsnąć się z wrażenia Jakie na Harrym sprawiło to spojrzenie Wrażenia, że ów nauczyciel Z pewnością go nie lubi — Kim jest ten, który rozmawia z profesorem Quirelem? — zapytał Persiego. — O, już znasz Quirela, tak? Nic dziwnego, że jest taki zdenerwowany. Rozmawia z profesorem Snape'em. Snape uczy eliksirów, ale nie bardzo ma na to ochotę. Wszyscy wiedzą, że wolałby zająć miejsce Quirela. Ten Snape zna się na czarnej magii. Harry obserwował Snape'a przez jakiś czas, ale ten już na niego nie spojrzał.